Ewangelia według Marka, rozdział pierwszy. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak napisano u proroków. Oto ja posyłam mojego posłańca przed Tobą, który przygotuje Twoją drogę. Głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Pana, prostymi czyńcie jego ścieżki. Jan chrzcił na pustyni i głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. I wychodziła do niego cała ziemia judzka i mieszkańcy Jerozolimy, i wszyscy byli przez niego chrzczeni w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. A Jan przeodziany był w szatę z sierści wielbłądziej i przepasany pasem skórzanym wokół swoich bioder, a jadał szarańcze i miód leśny. I głosił, mówiąc, Idzie za mną mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godny, schylając się, rozwiązać rzemyka u jego sandałów. Ja was chrzciłem wodą, ale on będzie was chrzcił Duchem Świętym. I stało się w te dni, że przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei, i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. I zaraz wychodząc z wody ujrzał rozstępujące się niebiosa i ducha zstępującego na niego jak gołąb. I rozległ się głos z nieba, Ty jesteś moim umiłowanym synem, w którym mam upodobanie. I zaraz duch wywiódł go na pustynię i był tam na pustyni przez czterdzieści dni, będąc kuszony przez szatana,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 zarzucających sieć w morze, bo byli rybakami. I Jezus powiedział im, Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. A oni zaraz zostawili swoje sieci i poszli za nim. I poszedł trochę dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, jego brata, naprawiających sieci w Łodzi. I zaraz ich powołał, a oni pozostawili swojego ojca Zebedeusza w Łodzi, z najemnikami i poszli za nim i weszli do Kapernaum i od razu podczas dnia odpoczynku Jezus wszedł do synagogi i nauczał i zdumiewali się nad jego nauką, bo uczył ich jako mający moc, a nie jak uczeni w piśmie i był w ich synagodze człowiek mający ducha nieczystego, który zawołał, mówiąc co mamy z Tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas wytracić? Wiem, kim Ty jesteś, święty Boży. I uciszył go Jezus, mówiąc, umilknij i wyjdź z niego. I potrząsnął nim duch nieczysty, zawołał wielkim głosem i wyszedł z niego. I zlękli się wszyscy, także pytali się wzajemnie, mówiąc, co to jest? Nowa nauka? Bo według swojej władzy nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne? I rozeszła się szybko o nim wieść po całej krainie wokół Galilei. I zaraz po wyjściu z synagogi przyszli do domu Szymona i Andrzeja z Jakubem i Janem. A teściowa Szymona leżała w gorączce i zaraz mu o niej powiedzieli – i gdy przystąpił do niej, podniósł ją, wziął ją za rękę i zaraz opuściła ją gorączka i im usługiwała. A gdy nadszedł wieczór i zaszło słońce, przynosili do niego wszystkich, którzy się mieli źle i opętanych, a całe miasto zgromadziło się u drzwi i uzdrowił wielu, których trapiły rozliczne choroby i wyganiał wiele demonów. I nie pozwolił mówić demonom, bo go znały. A wcześniej rano, gdy jeszcze było ciemno, wyszedł i oddalił się na puste miejsce i tam się modlił. I pośpieszyli za nim Szymon i ci, którzy z nim byli. I gdy go znaleźli, powiedzieli mu, wszyscy Ciebie szukają. I powiedział im, idźmy do przyległych miasteczek, abym i tam głosił, bo po to przyszedłem. I głosił w ich synagogach po całej Galilei i wyganiał demony. I przyszedł do niego trendowaty, prosząc go, i gdy padał przed nim na kolana, powiedział mu, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus ulitował się, Wyciągnął rękę, dotknął się go i powiedział mu, chcę, bądź oczyszczony. I zaraz zniknął jego trąd i został oczyszczony i surowo go napominał i surowo go napomniał i zaraz go odprawił. I powiedział mu, uważaj, abyś nikomu nie mówił, ale idź pokaż się kapłanowi i ofiaruj za swoje oczyszczenie to, co rozkazał Mojżesz na świadectwo dla nich. Lecz on, gdy odszedł, zaczął wiele opowiadać i rozsławiać tę rzecz. Także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, ale był na ustroniu, na miejscach pustynnych i schodzili się zewsząd do Niego. Ewangelia, Marka, rozdział drugi. I po kilku dniach ponownie przyszedł do Kapernaum i usłyszano, że jest w domu. I zeszło się wielu tak, że nie mogli się zmieścić nawet przed drzwiami i głosił im słowo. I przyszli do niego przynosząc sparaliżowanego, którego niosło czterech i gdy do Niego nie mogli dotrzeć z powodu tłumu, odkryli dach, gdzie był Jezus, i gdy Go rozebrali, opuścili na powrozach łoże, na którym leżał sparaliżowany. A Jezus, widząc ich wiarę, powiedział sparaliżowanemu, Synu, odpuszczone są Ci Twoje grzechy. A byli tam niektórzy z uczonych w Piśmie, Ci siedzieli i myśleli w swoich sercach. Dlaczego On mówi takie bluźnierstwa? Kto może odpuszczać grzechy oprócz jednego Boga? A Jezus od razu poznał w swoim duchu, że tak sobie myślą i powiedział im, dlaczego tak myślicie w swoich sercach? Co jest łatwiej? Powiedzieć sparaliżowanemu, odpuszczone są ci grzechy, czy powiedzieć, wstań, weź swoje łoże i chodź? Ale abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma prawo na ziemi odpuszczać grzechy, powiedział sparaliżowanemu, Tobie mówię, wstań, weź swoje łoże i idź do swojego domu. I on zaraz wstał i wziął swoje łoże, wyszedł, w obecności wszystkich także zdumiewali się wszyscy i chwalili Boga, mówiąc, nigdy nic takiego nie widzieliśmy. I wyszedł ponownie nad morze i cały lud przychodził do niego i nauczał ich. A odchodząc ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego przy tle i powiedział mu, pójdź za mną, a on wstał i poszedł za nim. I stało się, gdy leżał przy stole w Jego domu, że wielu celników i grzeszników razem siedziało z Jezusem i z Jego uczniami. Bo było ich wielu i chodzili za Nim. A uczeni w Piśmie i faryzeusze, widząc, że jadł z celnikami i grzesznikami, mówili do jego uczniów, dlaczego on je i pije z celnikami i grzesznikami? Jezus słysząc to powiedział im, nie potrzebują mocni lekarza, ale ci coś mają się źle, nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych. A uczniowie Jana i faryzeusze pościli. Przyszli więc i mówili do Niego, Czemu uczniowie Jana i faryzeuszy poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą? I Jezus powiedział im, Czy mogą towarzysze oblubieńca pościć, póki z nimi jest oblubieniec? Póki mają z sobą oblubieńca, nie mogą pościć ale przyjdą dni, gdy będzie wzięty od nich oblubieniec i wtedy będą pościć w te dni. Nikt nie wstawia łaty z nowego sukna w starą szatę, bo łata ta ściąga nieco materiał i staje się gorsze rozdarcie. I nikt nie leje młodego wina w stare bukłaki, bo inaczej wino rozsadza bukłaki z winem, a bukłaki psują się ale nowe wino ma być w nowych bukłakach. A stało się, że Jezus w dzień odpoczynku szedł przez zboża i zaczęli Jego uczniowie idąc rwać kłosy. A faryzeusze mówili do Niego, Zobacz, dlaczego oni czynią w dzień odpoczynku to, czego czynić nie wolno. A On powiedział im, czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy cierpiał niedostatek i zgłodniał on i ci, którzy z nim byli? Jak wszedł do domu Bożego za czasów arcykapłana Abiatara i jadł chleby pokładne, których nie wolno jeść, za wyjątkiem tylko kapłanów, i dał też tym, którzy z nim byli, i powiedział im, Dzień odpoczynku jest uczyniony dla człowieka, a nie człowiek dla dnia odpoczynku. Dlatego Syn Człowieczy jest Panem i dnia odpoczynku. Ewangelia Marka, rozdział trzeci I wszedł Ponownie do synagogi, a był tam człowiek, który miał uschłą rękę I śledzili go, czy uzdrowi go w dzień odpoczynku, aby go oskarżyć I powiedział człowiekowi, który miał uschłą rękę Wystąp na środek I powiedział do nich Czy wolno w dzień odpoczynku czynić dobrze, czy źle Życie zachować, czy zatracić A oni milczeli Wtedy spojrzał na nich dookoła z gniewem i smucąc się z powodu zatwardziałości ich serca, powiedział temu człowiekowi, wyciągnij rękę i wyciągnął, a jego ręka stała się zdrowa jak druga. A gdy wyszli faryzeusze, zaraz naradzali się z Herodianami przeciwko niemu, jakby go stracić. A Jezus ze swoimi uczniami odszedł nad morze, a wielkie mnóstwo szło za nim z Galilei i z ziemi judzkiej. I z Jerozolimy, i z Idumei, i z Zajordanu, i ci, którzy mieszkali w okolicach Tyru i Sydonu, wielki tłum, słysząc, jak wielkie rzeczy czynił, przyszedł do niego. I rozkazał swoim uczniom, aby mieli w pogotowiu łódkę z powodu ludu, który na niego napierał bo wielu ich uzdrawiał tak, że chorzy cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć. I duchy nieczyste, gdy Go ujrzały, padały przed Nim i wołały mówiąc, Ty jesteś Synem Bożym. A On uciszał je surowo, żeby Go nie objawiały. I wstąpił na górę i zawołał do siebie tych, których sam chciał. I przyszli do Niego i ustanowił ich dwunastu, aby byli z nim i aby wysłać ich na, dla zwiastowania Ewangelii i aby mieli moc wyganiać demony Szymona, któremu dał na imię Piotr i Jakuba, syna Zebedeusza i Jana, brata Jakuba, którym dał imię Boanerges co znaczy synowie Gromu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 A gdy o tym usłyszeli jego krewni, przyszli, aby go pojmać, bo mówili, że postradał rozum. I uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili, że ma Belzebuba i że przez księcia demonów wygania demony. I przywołał ich do siebie i mówił do nich w podobieństwach, jak może szatan szatana wyganiać. A jeśli królestwo samo w sobie będzie rozdwojone, nie może się ostać to królestwo. I jeżeli dom sam w sobie będzie rozdwojony, nie może się ostać ów dom. I jeśli szatan powstałby przeciwko samemu sobie i był rozdwojony, nie może się ostać, bo to jest jego koniec. Nikt nie może wejść do domu mocarza i zagrabić jego sprzętu, jeśli najpierw tego mocarza nie zwiąże, i dopiero potem może złupić jego dom zaprawdę powiadam wam wszystkie grzechy synom ludzkim będą odpuszczone i bluźnierstwa jakimikolwiek by bluźnili ale kto bluźni przeciwko duchowi świętemu nie ma odpuszczenia na wieki ale jest winny grzechu wiecznego bo mówili, ma ducha nieczystego. Przyszli bracia i jego matka, gdy stali przed domem, posłali do niego, aby go zawołać. A lud siedział wokół niego i powiedzieli mu, oto matka twoja i twoi bracia szukają cię przed domem. I odpowiedział im, mówiąc, kto jest moją matką albo moimi braćmi. I spojrzał dookoła na tych, którzy siedzieli wokół niego. Powiedział, oto matka moja i moi bracia. Bo ktokolwiek czyniłby wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą i moją matką. Ewangelia Marka, rozdział czwarty. I ponownie zaczął nauczać nad morzem i zgromadził się wokół niego wielki tłum, także wstąpił do łodzi i siedział w niej na morzu, a cały lud był nad brzegiem morza i nauczał ich wielu rzeczy w podobieństwach i mówił do nich w swojej nauce. Słuchajcie, oto Siewca wyszedł siać, i stało się, gdy siał, że jedno ziarno padło koło drogi i przyleciały ptaki niebiańskie i je zjadły. Drugie natomiast padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi i szybko wzeszło, dlatego, że nie miało głębokiej ziemi. A gdy słońce wzeszło, spaliło je, a że korzenia nie miało, Uschło. A inne padło między ciernie i wzrosły ciernie i je zadusiły, i nie wydało owocu. Inne natomiast padło na dobrą ziemię i wydało plon, bujnie wschodzący i rosnący, i przyniosło jedno plon trzydziestokrotny, a drugie sześćdziesięciokrotny, a inne stokrotny. I mówił im, kto ma uszy ku słuchaniu, niech słucha. A gdy pozostał sam jeden, pytali go o to podobieństwo ci, co przy nim byli z dwunastoma. A on odpowiedział im, Wam dano znać tajemnicę Królestwa Bożego, ale tym, którzy są obcymi, wszystko podaje się w podobieństwach. Aby patrząc, patrzyli i nie widzieli, słuchając, słuchali i nie zrozumieli, żeby się czasem nie nawrócili, i nie były im odpuszczone grzechy. I powiedział do nich, nie rozumiecie tego podobieństwa, jak więc zrozumiecie wszystkie inne podobieństwa? Siewca rozsiewa słowo, a tymi koło drogi są ci, którym się sieje słowo, ale gdy je usłyszeli, zaraz przychodzi szatan i wybiera słowo wsiane w ich serca. A na skalistych miejscach Zasiani są ci, którzy, gdy usłyszeli słowo, zaraz je z radością przyjmują, ale nie mają w sobie korzenia i nie są wytrwali. Potem, gdy przychodzi ucisk albo prześladowanie z powodu słowa, szybko się gorszą. A między cierniami zasiani są ci, którzy słuchają słowa. ale troski tego świata i łuda bogactw i porządliwości innych rzeczy wkraczają i zaduszają słowo i stają się bezowocni. A na dobrą ziemię zasiani są ci, którzy słuchają słowa i je przyjmują i przynoszą owoc, jedni trzydziestokrotny, a drudzy sześćdziesięciokrotny, a inni stokrotny. I mówił im, czy przynoszą świecę, aby ją postawić pod korcem albo pod łóżkiem, czy nie dlatego, aby ją postawiono na świeczniku? Bo nie ma nic tajemnego, co, by, co nie miałoby zostać objawione, ani nic ukrytego, aby nie wyszło na jaw. Jeśli ktoś ma uszy ku słuchaniu, niech słucha. I powiedział do nich, patrzcie, czego słuchacie jaką miarą mierzycie taką Wam będzie odmierzone a nawet będzie Wam dodane Wy, którzy słuchacie bo kto ma będzie mu dane a kto nie ma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 I gdy jest wsiane, wzrasta i bywa większe nad wszystkie zioła i rozpościera wielkie gałęzie tak, że pod jego cierniem ptaki niebieskie mogą robić sobie gniazda. I przez wiele takich podobieństw mówił do nich słowo, tak jak mogli słuchać. A bez podobieństwa nie mówił do nich, natomiast osobno wszystko wykładał swoim uczniom. I tego dnia powiedział do nich, gdy już nastał wieczór, przeprawmy się na drugą stronę. A pozostawili lud i wzięli go z sobą, tak jak był w Łodzi, ale i inne łódki były przy nim. I powstał silny wicher a fale wpływały do łodzi, tak, że już się napełniła. A on w tylnej części łodzi spał na rufie i obudzili go i mówili mu, nauczycielu, jest ci obojętne, że giniemy? A on podniósł się, uspokoił wiatr i powiedział morzu, umilknij i ucisz się. I ustał wiatr i nastała Wielka cisza. I powiedział im, czemu jesteście tak bojaźliwi? Jeszcze nie macie wiary? I bali się wielką bojaźnią, i mówili jedni do drugich, kim więc jest ten, że i wiatr, i morze są mu posłuszne.